Kiedy myślimy mm, o tych bożych y, proroctwach, zapowiedziach, wydarzeniach, to e, właściwie napawa to nas e, bojaźń, e, pokorą, że jesteśmy wobec tego tacy bardzo malutcy. E, z tych e, setek proroctw, o których można by mówić, e, akurat wybrałem te, które dotyczą wydarzeń, e, które są powszechnie znane. Albo też można to e, sprawdzić e, w źródłach historycznych. Czyli e, będziemy zajmować się rzeczami, które e, są e, powszechnie znane. Jeśli e, mielibyśmy od czegoś zacząć, to chciałbym przeczytać z proroka Izajasza, 46 rozdział. Bajaż 46 rozdział, wiersz dziewiąty. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie. I z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. 48 rozdział, trzeci wiersz. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. Jeszcze piąty wiersz. Dlatego dawno Ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział, mój Boże, to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg rany to nakazał. A więc sam Bóg przez proroka Izajasza podaje ten fakt, że to od Niego wychodzi, On jest Tym, który zapowiada, On jest Tym, który doprowadza do spełnienia się a to wszystko y, zmierza do tego, abyśmy w Niego wierzyli. Y, ponieważ ten, który y, to czyni, jest y, Wszechmocny. Wszystko może. My wiemy z naszego życia, że mamy jakieś plany, które, y, których później nie jesteśmy w stanie zrealizować. Natomiast y, Bóg jest tym, który czyni, co zechce. I również widzimy w tych proroctwach, że nie ma takich, które by się nie spełniły. I to także jest dowodem na natchnienie Biblii. Każdy z nas słyszał coś takiego jak proroctwa Sybilii, czy też proroctwa Nostradamusa, Nostradamusa, ale to nijak się ma do tego, co możemy przeczytać w Biblii i czego Biblia dowodzi jeśli chodzi o spełnianie się przepowiedni. Jak Państwo to czytali w zaproszeniu, istnieje, czy w Polsce jest więcej wróżek i drużbitów niż księży i pastorów wszystkich wyznań chrześcijańskich. To oznacza, że ludzie są bardzo głodni tego, co będzie, co będzie konkretnie w ich życiu, ale zwracają się do złego źródła. To oznacza, że ludzie szukają tam, gdzie tych odpowiedzi nie ma, albo też są fałszywe. Znamy też i z historii, pewne pewnie ze słyszenia to, że na przestrzeni kilkuset lat było wiele przepowiedni odnośnie końca świata. Były przepowiedni odnośnie roku 1874, 81, 1914, 15, 25 i jeszcze następnych ileś dat, a jednak żadna z nich się nie spełniła. Te prorostwa były fałszywe. I to też świadczy o tym, że ci, którzy to wypowiadali, czerpali ze złego źródła. Również i to wiemy, także z Biblii, że próbowano przepowiadać przyszłość z potrząznania strzałami w kołczanie, czyli jakiś rodzaj rzucania, tak jak prosto, czy też wróżono z wątroby na przykład, zabijano zwierzę i wtedy z jakiegoś kształtu też próbowano odczytać przyszłość. Wiemy i znamy to dzisiaj, że są horoskopy, że istnieje wróżenie z kart, czy nawet to, co na szkołach się odbywa, wróżby andrzejkowe, także są związane z przewidywaniem przyszłości, czy ustawianiem budów, te, inne, te wszystkie rzeczy wskazują na to, że człowiek w jakiś sposób próbuje zaglądnąć w przyszłości. Niektórzy nie wierzą w Biblii, twierdzą, że ona jest tak stara, że niewiarygodna. Ale też z drugiej strony, wiadomo i odkrycia archeologiczne to pokazują, że w Niniwie znaleziono około 30 tysięcy tabliczek z układami gwiazd. To znaczy, że astrologia kwitła już wtedy, za czasów Abrahama. To mniej więcej z tego samego okresu pochodzi. Czyli jeśli ktoś mówi, nie wierzy w Biblię, bo jest tak stara, no to dlaczego bierze horoskopom, które są też tak stare? Poza tym, czy gwiazdy oddalone o biliony kilometrów od Ziemi mogą mieć wpływ, realny wpływ na bieg naszego życia? Chciałbym teraz podać kilka proroctw, najpierw ze Starego Testamentu, które są takie oczywiste, zrozumiałe. Pierwsze z nich z pierwszej Księgi Królewskiej, XIII rozdział. Ołtarzu ołtarza, tak mówi Pan. Oto w Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który spowaci na Tobie kapłanów wzgórz, którzy na Tobie kadzą, i spali na Tobie kości ludzkie. przeczytam, a gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc, go w ten sposób, zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży zapowiadający te rzeczy. Jozjasz był z rodu Dawida, jak czytamy w 22 rozdziale w drugim wierszu, był on potomkiem Dawida. Miał na imię Jozjasz, zrobił to, co było zapowiedziane 300 lat wcześniej. Spalił te kości tychże kapłanów. Widzimy znowu, że w dokładny, precyzyjny sposób to, co zostało zapowiedziane przez proroka, spełniło się. I jest to niezbity dowód na to, że Biblia mówi prawdę. Pójdźmy na inny przykład. Prorok Ezechiel, 26 rozdział. Nie będę czytał długiego fragmentu, chciałbym przeczytać Kilka wierszy tylko. Czwarty wiersz. Ezekiel, 26 rozdział, czwarty wiersz. I zburzą mury tylu, i rozwalą jego wieżę, zmiotą z niego jego kurz i uczynią z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza. Gdyż ja powiedziałem, mówi przedmocny Pan i stanę się głupem narodów. Jeszcze dwunasty wiersz. Zrabują Twoje skarby i splądrują Twoje towary, rozwalą Twoje góry i zburzą Twoje wspaniałe gmachy. Twoje kamienie, Twój budulec i Twój gruz wrzucą do morza. Czternasty wiersz, pod koniec. Już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż ja Wam to powiedziałem, mówi mocny Pan. To szczególnie zdumilające proroctwo, dlatego że działo się w ciągu wielu setek lat i że także historycznie można to sprawdzić. Proroctwo odnośnie tylu pojawiło się w roku 586 i co ciekawe napisał, spisał je Ezekiel, który nie był wtedy Izrael, tylko był w Babilonie, a więc daleko, daleko stamtąd. Wiemy, że Tyr leży w Libanie, to sąsiad Izraela z północy. I po wypowiedzeniu tego browarstwa, rok później, w roku 585, zgodnie z tym, co jest napisane właśnie w tym 26. rozdziale Ezechiela, to miasto zostało najechane przez Nebukadnezara, króla babilońskiego. Poczytam w siódmym wersecie. Oto ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnezara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, wydwanami, miejscami i licznym wojskiem. Yy, miasto było wielkim miastem, znanym miastem, bogatym miastem, miastem ludzi dumnych. Yy, było to miasto portowe, które właściwie panowało w całym basenie Morza Śródziemnego. A jednak Bóg przewidział upadek tego miasta. I pierwszym punktem, który tutaj jest zapowiedziany, jest to, że ten król Babilonu miał najechać na to miasto. I to się też stało. Napokanezar przez 13 lat wraz ze swoją armią oblegał to miasto i nareszcie w roku 573 miasto upadło. Zostało zniszczone, ale do końca nie zdobyte, dlatego że ci najbogatsi mieszkańcy ewakuowali się na wyspę położoną około 800 metrów od lądu i tam właściwie przenieśli się i Zostali nietknięci przez dnie zamiar. Ale proroctwo mówiło coś więcej i tak się też stało. Po 250 latach. E, I e, na tym nie koniec, bo też jest powiedziane w XVI wierszu, wszyscy książęta krajów nadmorskich stąpią ze swoich tronów. Zdejmą z siebie płaszcze i zgodą swoje haftowane szaty i się w drżenie. Usiądą na ziemi bez ustanku drzeć i zdumiewać się będą nad Tobą. E, Ty został w późniejszych czasach Zaatakowany tam e, powstała w międzyczasie twierdza krzyżowców na tych ruinach I w roku 1291 e, statki e, Mameluków, czyli tzw. niewolników egipskich, była to zawodowa armia egipska, Z, e, zdobyli oni tę twierdzę i e, zburzyli ją ponownie i już nigdy nie była odbudowana. Mimo, że były próby odbudowania, to jednak trzęsienia ziemi nie pozwalamy na to i do dzisiaj nie ma tam zupełnie nic. Tak jak y, czytamy y, po procesie w, w nagłą skałę, gdzie rozciągają sieci rybackie. Tuż, tuż, y, obok jest malutka wioska rybacka, gdzie do dzisiaj rybacy y, suszą i naprawiają swoje sieci. Y, jest to dowód na to, że punkt po punkcie, te wszystkie zapowiedzi, które były w tym rozdziale proroka Ezechiela zapisane, spełniły się. To wszystko mówi o tym i potwierdza, że taką rzecz mógł doprowadzić do końca tylko Bóg, który jest trzechu Ponieważ żaden człowiek nie był w stanie tego dokonać. To mówi nam o tym, że Biblia jest wiarygodna, że też ten, który ją e, kazał spisać, e, może wszystko. Jest to e, jedno z tych znaczących, powszechnie znanych, można to e, przeczytać w źródłach, e, z tych proroctw biblijnych. Inne, e, z, dotyczące Izraela, chciałbym przeczytać jeszcze z e, proroka Izajasza 66 rozdział. do Izaja, rozdział. Ósmy wiersz. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł w ogóle od razu urodził, swoje dzieci. Jeszcze z, do tego z proroka Jeremia 16. szesnasty rozdział. I szesnasty wiersz. Oto ja pośłem wielu rybaków, mówi Pan i ci ich wyłowią, potem pośle po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skarbów." Te wyraźnie i dobitnie zapowiadają powstanie państwa izraelskiego. Kiedyś ktoś zapytał, jaki jest dowód na istnienie Boga, to Ktoś odpowiedział, naród izraelski. Prześleć dzieje tego narodu, a zobaczysz, jakie one są e, przeciwne, jakie wyjątkowe. Zobaczysz, że w tym jest ręka Boga. E, ale teraz nie będziemy o tym mówić, tylko o tym fakcie, że po dwóch mm, tysiącach lat e, państwo izraelskie powstało ponownie. I e, mamy co do tego więcej e, zapowiedzi biblijnych, Przeczytałem tylko dwa. I faktem jest, że w roku 1897 miał, pierwszy, miał miejsce pierwszy kongres syjonistyczny w Bazylei, gdzie Żydzi zaczęli mówić i planować powstanie państwa, odnowienie tego, co zostało zniszczone i mówili o powrocie do swojej ziemi, tym, który o tym najgłośniej mówił, napisał cały statut można powiedzieć tego państwa. Był Joachim Hercen. I dopiero w 1917 roku rząd brytyjski, który sprawował władzę wtedy nad, tym, nad Palestyną, uchwalił tak zwaną deklarację Balfora, która zapewniała możliwość podobnego się, ponownego osiedlania się Żydów. Palestynie. I to spowodowało, że w krótkim czasie kilkanaście tysięcy Żydów y, zaczynało, zaczęło sprowadzać się z powrotem y, do Izraela. I to możemy powiedzieć, że to byli ci rybacy, którzy ich wyłowią. Y, y, y, były całe y, organizacje, które umożliwiały Żydom przeprowadzkę y, y, właśnie do y, Później, jak wiemy, nastąpił Holokaust. 6 milionów Żydów zginęło w Polsce. Zaczęło się to właściwie takim symbolicznym aktem, tak zwana Noc Kryształowa, która miała miejsce w 1938 roku, jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, gdzie zainicjowana przez rząd Adolfa Hitlera Została y, akcja prześladowania, czy szykanowania Żydów. I to później trwało przez cały okres II wojny światowej. Y, I to, możemy powiedzieć, są ci myśliwi, o których to czytamy. Pośle po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku. Y, tak się jako składa, że który w czasie II wojny światowej miał gospodarstwo, to w jego szopie zauważył, że znika jedzenie, które on przynosi dla kozy. I okazało się, że tam w tej szopie ukrywa się Żyd, który te obierki czy cokolwiek tam było zjadł. I on wtedy pyta, Także stało się przecież z powodu odrzucenia Chrystusa, Mesjasza. Nie wiadomo, co się później z nim stało, ale wielu i tysiące Żydów po II wojnie światowej chciało wrócić do, swego, do swojej ojczyzny, do ojczyzny swoich ojców. I nareszcie w 1948 roku Bengurion ogłosił 14 maja powstanie. Państwa Izraela. I to jest początek tego nowoczesnego Izraela. Hmm. Państwo, które żyło po wiekach i jest to właśnie kolejny dowód na spełniony prawodawstwo. Naród, który nagle się zjawił, nagle się urodził. Narody zwykle powstają przez wieki. Kiedy ludzi przybywa, rośnie ich znaczenie, rodzi się państwowość, a tutaj nagle, jednego dnia można wyrzec to państwo się zrodziło, Chociaż, jak wiemy i widzimy, przez wiele bolesnych doświadczeń. Może jeszcze prośbę odnośnie Egiptu. To jest 29 rozdział Proroka Ezechiela. Prorok 29 rozdział i wiersz 14. I odmienię losy Egipcjan i sprowadzę ich z powrotem do ziemi patros, do ziemi, z której pochodzą. pochodzą. Lecz tam stanowić będą małe królestwo. Będzie ono mniejszych z królestw i nie będzie się wynosiło nad narody. Pomniejszą ich, aby nie rządzili narodami. całego świata, a więc widzimy kilka tysięcy lat e, historii wielkiego Mocarstwa, kiedy to faraonowie kolejnych dynastie panowały e, nad wieloma narodami. Ale tu widzimy prorostwo i to stało się w roku 589 e, przed naszą erą. E, Prorocztwo odnośnie tego, że Egipt będzie nic nieznaczącym małym królestwem. A było to pisane w momencie, kiedy jeszcze było znaczącym. Kiedy jeszcze było potężne. To tak jakby dzisiaj powiedzieć, że USA będzie małym nic nieznaczącym państwem. Dzisiaj to wydaje się niemożliwe, nieprawdopodobne. Choć zapewne tak swoją drogą, rola Stanów Zjednoczonych na świecie musi maleć. Dlatego, że e, musi też i rosnąć rola mm, Europy. To też jest związane z pozostałymi opinią. E, główną rolą Stanów Zjednoczonych jest bycie adwokatem Izraela na arenie międzynarodowej. E, teraz e, e, co możemy powiedzieć o m, państwie Egipt dziś? E, można to porównać do Austrii. Egipt jest 10 razy większy niż Austria czyli ma możliwości do tego, żeby być potężnym państwem, ma 8 razy więcej ludzi niż Austria, ale produkt narodowy Egiptu to jest 1 piąta tego, co w Austria. Widzimy znowu, że to proroctwo, które wtedy, kiedy było spisane czy czytane, wydawało się niemożliwe, stało się to rzeczywistością. Po zdobyciu przez Aleksandra rola Egiptu malała. W obecnym czasie jest to państwo, które jest bardzo niestabilne. Właściwie o nie do końca nie w porządku prawnym. W obecnym czasie. Więc znowu widzimy, że to, co Biblia mówi, sprawdza się. I to tego można dowieść. Innym rodztwem, które jest także zadziwiające. To jest to zapisane przez w Zajasza jeszcze raz. 44 rozdział. 44 rozdział. Się czytam ostatni wiersz tego rozdziału. Izajas 44, 28 Który mówią o Cyrusie On moim pasterze wykona całkowicie moją wolę i który mówią o Jerozolimie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Przez wiele lat uważano, że w ogóle jest to postać fikcyjna. Że żaden Cyrus nie istniał ale to prorostwo jest w tym miejscu, jest w tym tekście Zajasza i to przez wieki zastanawiało właśnie, co to oznacza. Ten cyrus był to. więc nie można tego było w żaden sposób przewidzieć. Wspomniałem, że długo pogotkiwano, że w ogóle taki cyrus istniał, aż do 50 lat wstecz, kiedy to odkryto cylindr taki gliniany, na którym był tekst właśnie z Babilonu z tamtych czasów, na którym też to imię cyrusa się Pojawia. I okazało się, że jest to postać historyczna. Znowu następny fakt, który stawia nas wobec wielkości Boga, wobec nieumielności tekstu Pisma Świętego. Teraz chciałbym przedstawić kilka spełnionych narodstw odnośnie Jezusa Chrystusa. Tych porozmów jest kilkaset, ale ja mam kilka, które yy, myślę, że rzucą światło dla nas, że to, co wydarzyło się w związku z życiem Jezusa Chrystusa yy, było już wcześniej zaplanowane i punkt po punkcie wypełniło się. Yy, a więc mamy Hmm, prorok Micheasz, przepowiedział, piąty rozdział. Ten znany fakt, który co roku właściwie jest przypominany w czasie świąt, że Jezus urodził się w Betlejem. I to czytamy od proroka Micheasza, 5 rozdział. Pro michał piąty rozdział i pierwszy wiersz. Ale ty wydlejemy Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego odprawia od dni zamieszkań. I e, widzimy znowu e, prorokstwo, które zostało powiedziane około. 600 lat przed narodzinami Chrystusa, więc żadną miarą tego nie można było zgadnąć. Była to rzecz niemożliwa do przewidzenia. A jednak ten prorok wyraźnie mówi, że dokładnie w tym Betlejem, Betlejem, Efrata, ma narodzić władca Izraela, którego później poznano jako Jezusa Chrystusa. Efrata to jest taki przydomek, który wyróżnia Betlejem frata od innego Betlejem, ponieważ były dwie miejscowości o tej nazwie, ale akurat to Betlejem, w którym miał się Chrystus urodzić, było to Betlejem Efrata. Tak jakby, jak dzisiaj się mówi, grabów nadprostą. Są trzy grabowe w Polsce. Jeśli chcemy ukonkretnić, o których grabów chodzi, to mówimy grabów nadprostą, więc wiadomo konkretnie, że nigdzie indziej. I tak było z tym prorostem. Mesjasz miał narodzić się w Betlejem Efrata. Gdyby narodził się w Nazarecie, prorostwo by się nie spełniło. Gdyby urodził się w Jerozolimie, czy w Babilonie, prorostwo by się nie spełniło. Ktoś może zapytać nawet dlaczego akurat Betlejem. Hmm, tutaj jest powiedziane najmniejszy z okręgów ludzkich. Czyli takie miasto, miasteczko, które jest mało znaczące, mało istotne. E, oczywiście urodzić się w Warszawie to by było coś, ale urodzić się w jakimś małym miasteczku to jest może mniej e, znaczące czy wzbudzające szacunek. E, Bóg wybrał specjalnie takie skromne, małe miejsce, aby e, Jego Syn e, narodził się jako człowiek. I, e, Możemy potwierdzić, że to rzeczywiście tak się stało. Ewangelii Łukasza to czytamy. W drugim rozdziale. 15 wiersz. A gdy aniołowi odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich. Wróćmy zaraz, aż do Wyklejemy i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli znaleźli Marię i Józefa oraz nam leżące. szersnasty wiersz. Czytamy, dlatego sam Pan da Pan znak. Oto Pan pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Prostwo rzeczywiście zdumiewające. Bo to, że Panna, czyli bez udziału mężczyzny, rodzi dziecko, jest to coś dziwnego. I tu nie mówimy o jakiejś formie starożytnego inwitra. Bez żadnego udziału mężczyzny y, ta y, Panna Maria urodziła y, syna. Samo w sobie y, niemożliwe. Po ludzku jest to niemożliwe. Ale rzeczywiście tak się stało. I też y, właśnie po 750 latach, od y, momentu, kiedy to zostało zapowiedziane, y, spełniło się to i możemy to przeczytać w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale. Gdy Matka Jego Maria została poszpiewiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż i będąc prawem i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar tajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się anioł pański i rzekł Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się, przyjąć Marii żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi Syna i nadasz mu imię Jezus. Albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka, Oto Pan pocznie i urodzi syna, i nadał mu im imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał Anioł, pańskim, i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie pobiła syna, i nadał mu imię Widzimy, że dla tych dwojga była to bardzo trudna sytuacja, oni byli zaręczeni, ale jeszcze nie byli małżeństwem, w naszym rozumieniu. I już była w ciąży, kiedy jeszcze nie zeszła się z mężem. Ta rzecz być może w obecnych czasach jest coraz bardziej akceptowana, i już nikogo nie dziwi, Natomiast w Izraelu i w tamtym czasie tego rodzaju osoby karano śmierć. Ponieważ takie też było y, prawo na ten temat. Jeśli kobieta była niewierna swemu narzeczonemu, to mówiła śmierć. Y, jakże to musiało być trudne dla niej, chociaż to wiedziało, że jest Boga, Ale tak naprawdę to mogła spodziewać się, że w oczach innych ludzi będzie uchodzić po prostu za nierżodnicę. Z drugiej strony Józef, który sądził, że ma pobożną narzeczoną, kiedy się o tym dowiedział, tutaj czytamy, miał zamiar, zamiar potajemnie ją opuścić, bo tak naprawdę to powinien to ogłosić, że moja narzeczona była mi niewierna i tym samym powinna być skazana na śmierć. A więc nie chciał jej, jak gdyby, doprowadzić do śmierci, chciał potajemnie się wycofać. I tu dopiero widzimy, Aniu pański zainterweniował we śnie i przemówił do Józefa wyjaśniając skąd to dzieciątko w łonie jest. Również powiedział, jak ma dać temu dziecku na imię. I tu jest też wyjaśnione, co oznacza imię Emanuel, czyli Manuel, czyli Bóg z nami. Imię Jezus oznacza Bóg Zbawia, albo Bóg Zbawiciel. A więc Bóg jest z nami w ten sposób, że dał nam Syna, który nas zbawia. I Józef przyjął tę swoją żonę. Też i czytamy, że nie obcował z nią, dopóki nie pogiła Syna. A więc jest to zapewnienie, że rzeczywiście Jezus urodził się bez udziału mężczyzny. W dalszych rozdziałach możemy też i przeczytać o tym, że mieli później dzieci, Józef i Marią, do których należeli i Jutta, i Jakub, i inni. Ci dwaj, pierwsi są to też autorzy listów, które możemy znaleźć w Nowym Testamencie, którzy później uwierzyli. A więc widzimy znowu zadziwiającą rzecz, kilkaset lat wcześniej, taki niezwykła, a sprawa została zapowiedziana i spełniło się w stu Jeśli chodzi o yy, fakt tego, kiedy Jezus miał przyjść na tę ziemię, to także nie było pozostawione bez. Yy, wypowiedzi, czy zapowiedzi biblijnej, to możemy przeczytać w księdze Daniela z rozdział dziewiąty od dwudziestego czwartego wiersza. Jest to takie szczególne bylostwo Daniela, który był wtedy też w Babilonie, był na wygnaniu. I on też modlił się i Bóg w odpowiedzi na Jego modlitwę dał Mu wejrzenie w przyszłe wydarzenie. I nie tylko chodziło o to, że Izrael miał wrócić do swojej ziemi, ponieważ ten czas wygnania trwający 70 lat się kończył, ale jeszcze dał proroctwo odnośnie właśnie Mesjasza, czyli pomazańca, bo Chrystus oznacza pomazany, czyli Mesjasz, pomazany przez Boga. I to proroctwo dokładnie wskazuje na rok, kiedy, w którym roku Chrystus miał ponieść śmierć. To proroctwo, które czytamy właśnie w księdze Daniela w 9 rozdziale, składa się właściwie z takich trzech części. Nie chcę tego rozwijać, natomiast krótko tylko powiem, że tutaj jest liczba. 70 tygodni, licząc jeden dzień jako rok, to mamy 70 razy 7, czyli 490 lat i te pierwsze 69 tygodni, czyli 483 lata od momentu, kiedy pojawił się, pojawił się nakaz odbudowy miasta, te, ten czas spełnił się w momencie, właśnie kiedy Chrystus, w tym roku, w którym Chrystus był ukrzyżowany, czyli te 483 lata, począwszy od roku 445, kiedy to słowo objawiło się od budowy Jeruzalemu, to czytamy w 25 wierszu, aż do, do Mazarza księcia. Jest 7 tygodni i dalej 62 tygodnie, czyli razem 69 i 483 lata. Jest pewna niezgodność, czy też trudność w połączeniu kalendarza i żydowskiego i, i tego, który my się posługujemy, ale dokładnie w roku 32, w roku pańskiego, 32, 6 kwietnia Pan Jezus w niedzielę wjechał na ośle do Jerozolimy przy o krzykach triumfalnych y, mieszkańców Jerozolimy, a już w najbliższy piątek został ukrzyżowany. I spełniło się to, co jest powiedziane właśnie w 26 wierszu Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go". A więc ortodoksyjni Żydzi, którzy być może do dzisiaj czekają, że przyjdzie Mesjasz, czekają na próżno, Ponieważ był tylko jeden konkretny rok, w którym Mesjasz miał przyjść. Nie mógł przyjść ani wcześniej, ani nie może przyjść później. On mógł przyjść i przyszedł dokładnie w tym roku, który był zapowiedziany przez proroka Daniela. Jest to rzecz znowu niebywała i widać, że ci, którzy mieli te pisma w rękach, mieli zasłonięte oczy i nie widzieli tego faktu, nie mogli tego zauważyć. Jeśli już wspomniałem o tym gwieździe na Uświcy, to możemy przeczytać z proroka Zachariasza XI rozdział, który zapowiadał te wydarzenie. Zachariasz, dziewiąty rozdział, dziewiąty wiersz. Proro Zachariasz, dziewiąty rozdział, dziewiąty wiersz. I tutaj czytamy. Wesel się bardzo, córko syjońska, Wykrzykuj, córko jeruzalemska, Oto Twój król przychodzi do Ciebie, Sprawiedliwy on i zwycięski, Łagodny i jedzie na ośle, Na oślęciu źrebięciu oślicy. zwierzę. I to było taki, taki szczególny widok, y, że y, Jezus siedział jakby no, na tej oślicy, a obok szło to małe źrebie, ale ubrane było położone na jedno i na drugie. Posadzili go na nie. A więc nie tylko to, że był to akurat osioł i y, y, to, że to była samica, ale też to, że ona była z małym Coś zupełnie e, niezwykłego, e, to trudno nawet dzisiaj e, porównać, m, że e, za kilkaset lat miałoby się coś zdarzyć, że ktoś wjedzie, e, e, nie wiem, autem, akurat w takim kolorze i do tego jeszcze w e, jakieś tam kropki. No, coś zupełnie e, takiego e, szczegółowego, co dzisiaj byłoby niemożliwe do przewidzenia. A Bóg akurat w ten sposób to zaplanował, żeby to było niezbicie pewne, wiadome, że akurat w ten sposób Mesjasz wjedzie do świętego miasta. Osiągnął to, był wtedy normalny, zwykły środek lokomocji. Nie wjechał na koniu, nie wjechał, czy nie wnieśli go w lektyce jak jakiegoś władcę. I mimo tego, że był Królem, to wjechał na y, zwykłym osiołku, to także nam mówi o tym, jaki Jezus Chrystus y, ma charakter. Myślę, że to wszystko, co teraz y, mówimy, czy uzmysławiamy sobie, y, coraz bardziej y, nas przybliża do, do takiej fascynacji Pismem Świętym, że wszyscy to możemy odebrać jako zachętę do czytania, do sprawdzania, do przeglądania się w tym lustrze i do tego, żeby wierzyć i temu, co czytamy, ostatecznie w tego czy temu, który kazał to spisać. Yy, mamy jeszcze choćby i takie prorodzko. Yy, odnośnie tego, że Pan Jezus wisiał pomiędzy dwoma złoczyńcami. Gdyby stał jeden krzyż, proroctwo by się nie spełniło. Gdyby jeden, jedna osoba wisiała obok Pana Jezusa, tak, żeby się nie spełniło. A czytamy właśnie proroga Izajasza 53 rozdział, że właśnie on wisiał pomiędzy złoczyńcami. I to spełniło się w stu Jeden z nich uwierzył, drugi nie. I to spełniło się po 700 latach od momentu wypowiedzenia tego przez proroka. Takich szczegółów mamy odnośnie pana Jezusa wiele. Choćby to, że rzucali losy o jego ubranie. To w Psalmie w 22 mamy taki wiersz. O suknię moją losy rzucają. Mówi psalmista. 1033 lata wcześniej, zanim to się wypełniło, wyobraźmy sobie, 1033 lata wcześniej, psalmista y, opisał ten fakt, który później y, y, wydarzył się i mamy to opisane w Mongelianie w 19 rozdziale. 23 trzeci wiersz, Ewangelia Jana, na starość od wiersz. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwieszklią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale była góry cała tkana. Tedy rzekli jeden do drugich, nie, kraj, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią. ja ma być? I dalej Ewangelista dobraje, aby się wypełniło pismo, które mówi rozdzielili między siebie szaty moje, a po moją losy rzucane. To jest cały 22 19 XIX wierszy. To właśnie uczynili żołnierze. Było ich czterech, każdy wziął sobie po jednej części garderoby, a ta suknia była droga, to była z jednego kawałka materiału. Kiedyś te tańsze ubrania były przytez z kawałków wstrzywane, dlatego można było je podzielić. Natomiast ta suknia, którą Pan Jezus nosił, była droga, była cała tkana. Widzimy, że żal było ją ciąć, dlatego rzucanie losy. Kto ma ją wziąć? I taki fakt się spełnił. Przecież nikt tym żołnierzom nie nakazał, rzucajcie losy, bo kroroską się musi. Oni to po prostu bezwiednie zrobili. Dlaczego? Dlatego, żeby ci, którzy to widzieli, mogli powiedzieć, spełniło się to, co Bóg wcześniej przepowiedział. To uwierzytelnia osobę Jezusa Chrystusa i potwierdza, że to jest Ten, który miał przyjść. To jest Ten, któremu mamy wierzyć. Jak to apostoł Paweł napisał, wiem, komu uwierzyłem mógłby napisać, wiem w co uwierzyłem, to byłoby prawdziwe. Mógłby napisać, wiem w kogo uwierzyłem, to też byłoby prawdziwe. Ale on napisał, wiem komu uwierzyłem. To wskazuje na osobistą relację, osobiste zaufanie apostoła do Jezusa Chrystusa. On miał osobistą relację z Nim, jak jest z nami, z każdym z nas byśmy nie znali Zbawiciela czy Chrystusa tylko ze słyszenia, ale z osobistego kontaktu, z osobistej rozmowy. Właściwie to już jest 19 i już minęłam i tak wyobrażam sobie, że to już powinniśmy zmierzać do końca, choć mam tu jeszcze ileś następnych faktów, o których można by mówić. Myślę, że takim faktem, który jest fundamentem chrześcijaństwa i nie sposób byłoby go nie wspomnieć, to jest zmartych stanie. I to jest fakt, bez którego chrześcijaństwo nie istnieje. Gdyby nie zmartych to chrześcijaństwo byłoby tylko jedną z wielu religii, która istnieje na ziemi. Ale przez to, że grób jest pusty, to chrześcijaństwo jest żywe, ponieważ jest żywą relacją z żywą osobą. Ponieważ Jezus nie jest jak inni założyciele różnych religii, którzy żyli i umarli, ale Jezus żyje. I on dał tego dowody, ukazując się przez wiele dni wielu osobom. Wszyscy apostołowie go widzieli. Nawet widziało go 500 osób na raz, jak to czytamy też w liście do Koryntian. I w psalmie jest takie proroctwo, dziesiąty wiersz, może jeszcze to przeczytam, który mówi Nie pozostawisz duszy mojej w odchłani, Psalm 16, 10 wiersz Bo nie zostawisz duszy mojej w odchłaniu. nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grob. I to spełniło się w życiu, osobie Jezusa Chrystusa. On rzeczywiście nie pozostał w grobie. On przez trzy dni był w raju. Tak jak powiedział do tego złoczyńcy, jeszcze dziś Dziś będziesz ze mną w raju, on rzeczywiście z nim tam był. Ten złoczyńca dalej jest w raju. E, Pan Jezus nie powstał w grobie, nie pozostał w grobie. E, on później wstąpił do chwały. I, mm, może jeszcze taki szczegół jest godny podkreślenia. Niektórzy mają problem z tym, e, m, że w pewnym momencie Pan Jezus mówi o znaku Jonasza. Wiemy, że Jonasz był połknięty przez rybę i trzy dni i trzy noce był we wnętrzu tej ryby. Potem ta ryba go wypluła na ląd i, jako żywego. I on poszedł do miasta Nieniwy e, głosić pamiętanie. E, niektórzy mówią, że przecież trzy dni i trzy noce to są 72 godziny. E, to znaczy, że Pan Jezus nie mógł umrzeć w piątek powstać Zmartwychw w niedzielę, bo gdzie to 72 godziny? To jest tylko kawałek piątku, sobota, no i prawie nie ma niedzieli, jeśli wczesnym rankiem powstał Zmartwychw. Ale to jest problem nas, ludzi Zachodu, ponieważ my inaczej rozumujemy niż ludzie wschodu, którzy jest pisani Świętego I Święte. Dla człowieka wschodu trzy dni, to jest kawałek piątku, cała sobota i kawałek niedzieli. Dla nich jest to oczywiste, że te trzy dni się spełniają, ale gdyby to wziąć nawet tak dokładnie, te trzy dni i trzy noce, o których Pan Jezus mówi, o tym znaku Jonasza, w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 40 wiersz, już nie będę do tego sięgał, żeby nie zajmować czasu, to wtedy Pan Jezus musiałby powstać czwartego dnia, a nie trzeciego Przeanalizujmy to. Pan Jezus zawsze mówił trzeciego dnia zmarłych stanów. I nawet kiedy przyszli ci e, Żydzi, aby e, prosić Piłata o zabezpieczenie grobu, to też mi mówili, że on właśnie mówił, że trzeciego dnia zmarłych stanów. E, gdyby to były pełne 72 godziny, czyli 3 razy 24 to by nie było trzeciego dnia, to już byłoby czwartego dnia to po prostu samo w sobie jest niespójne myślenie. Dlaczego? Dlatego właśnie te trzy dni i trzy noce nie możemy rozumieć, tak jak my ludzie zachodni, byśmy to rozumieli 3 razy 24 godziny. Pan Jezus powstał z martwych trzeciego dnia. Był ukrzyżowany w piątek, yy, od dziewiątej do piętnastej wisiał na krzyżu i przed rozpoczęciem sabatu, przed godziną osiemnastą, ponieważ żydzi liczyli dni inaczej niż my, od zachodu słońca do zachodu słońca, a nie tak jak my, od północy do północy. Czyli przed sabatem, przed godziną 18 yy, jego ciało zostało złożone w grobie. Także spełnione prorokstwo, ponieważ Izajasz 53 mówi u bogatego jego mogiła. W grobie bogatego człowieka jego ciało zostało złożone. I to 700 lat, ponad 700 lat wcześniej prorok przepowiedział, Spełniło się właśnie w tym, że ten bogaty człowiek, Józef Zary Matei, oddał swój prób na to, żeby Jezusa w nim złożyć. Widzimy znowu coś, co nas ciągle na nogę zdumiewa, zadziwia, jak doskonałą księgą jest Biblia, jak precyzyjną i rzeczywiście, że nie można nic poddać wątpliwości. Jest to m, też taki fakt, m, że Bóg nie czyni nic, jak to sam też powiedział, czego by wcześniej nie objawił swoim sługom, prorokom. To możemy przeczytać u proroka Amosa, trzeci rozdział, siódmy wiersz. Zaista, nie czyni Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Czyli Bóg e, w pewien sposób E, związał się taką obietnicą z ludźmi, że najpierw powiem to, co będę czynić, a później się tego będę dokładnie trzymać. E, I Bóg jest w tym wierny. Bóg nie postępuje w sposób inny niż wcześniej to zapowiedział. E, możemy być pewni, że tak jak proroctwa e, Wcześniejsze już się wypełniły, tak wypełnią się i inne, które, o, które jeszcze dotyczą przyszłości. Tych także jest wiele, choć y, dzisiaj nie mamy już na to czasu, żeby się tym zajmować. Yy, proroctwa Hednoczyna dotyczą choćby i Syrii obecnej, czy obecności Rosji w Syrii, y, ponieważ są proroctwa zapowiadające obecność Rosji w Izraelu. A z do Rosji to już jest dosłownie no, jeden krok. Teraz y, kończąc, chciałem przywołać jako ostatnie y, proroctwo. 14 wiersz Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 14 wiersz. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Tutaj e, Pan Jezus nawiązuje do e, wydarzenia, które miało miejsce e, wiele lat, wiele lat wcześniej. Chodzi o, o to, co możemy przeczytać w IV Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, 21 rozdział. Tam jest y, opis takiej sytuacji, kiedy narzekający Izrael y, y, jest kąsany przez węże i wtedy oni proszą Mojżesza o pomoc, Mojżesz modli się i wtedy każdy odlewa y, taki. Jakby wzór węża i zawiesza go na drzewcu. I mówi im teraz: Kto spojrzy na tego węża z wiarą, ten nie umrze. Były to śmiertelne wgłączenia. I tak rzeczywiście było. Kto spojrzał z wiarą, nie umarł, mimo tego, że został wgłączony. Tak mówi Pan Jezus. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczny. I tutaj Jezus Chrystus zapowiada to, że zostanie ukrzyżowany. Zostanie zawieszony na grzech, na grzeg. I trzeba to podkreślić, nie upalowany, czy zawieszony na palu, ale na krzyżu. Został ukrzyżowany. Yy, I yy, to spełniło się po kilku latach. Rzeczywiście został przybity krzyża. Był to straszny, ohydny sposób karania złoczyńców e, wprowadzony przez felicję, przejęty przez Rzymian i w tamtym czasie popularny mm, właśnie do wykonywania kary śmierci. Była to długotrwała kara, ponieważ przez kilka dni taka osoba mogła wisieć e, świadoma jeszcze i stopniowo, stopniowo umierać, dopóki się nie utusiła. Często to się działo przez połamanie im goleni, dlatego że taki człowiek wiszący stopniowo się opuszcza, opuszcza na krzyżu i zaczyna się dusić. Wtedy się musi podnieść na nogach, w stopach, które są przybite, po to, żeby zaczerpnąć powietrza. E, oczywiście to jest ogromny ból. Chodzi o to, że kiedy miał połamane kolenie, już nie mógł się podnosić, czyli się dusił po prostu. My czytamy o Jezusie, że Jego kości nie zostały złamane. To jest także spełnione Kilka tysięcy lat wcześniej było to przepowiedziane, kość Jego nie będzie złamana. Któż to mógł wiedzieć? Że za parę tysięcy lat kość Mesjasza nie będzie złamana. Tak się rzeczywiście stało, on wcześniej zmarł. E, widzimy, że to się spełniło. Musi być wywyższony Syn Człowieczy. I teraz zobaczmy druga część tego proroctwa, Aby każdy, kto w wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I teraz to słowo każdy, chyba jest to zrozumiałe, że nie odnosi się tylko do ludzi, którzy żyli za czasów Jezusa. Bo to by miało bardzo ograniczone e, znaczenie. Gdyby tylko ci, którzy osobiście widzieli Jezusa dwa lat temu, mogli w Niego uwierzyć, widząc Go i wtedy mieć życie wieczne. Pan Jezus zresztą sam powiedział, szczęśliwi Ci, czy błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli jednak kwestia widzenia Jezusa nie jest tutaj fundamentalna, ale kwestia wiary, zaufania. Nie chodzi tylko o to, że ktoś taki żył kiedyś, bo to jest za mało. Chodzi o osobiste zaufanie o uchwyceniu się tego wiarą. Aby każdy, każdy to znaczy, każdy z, y, z, każda z osób, które siedzą w tej sali, każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, Czyli nie poszedł na wieczne potępienie, ale miał życie wieczne. I to proroctwo y, może spełnić się także dzisiaj w grobie. To jest po naszej stronie, że możemy Odpowiedzieć na to zaproszenie, które kieruje Bóg przez swego syna do wszystkich ludzi. Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, abyśmy upamiętali, czytamy to w udziale Apostolskim. Także temat, na który, który dzisiaj yy, mieliśmy przyjemność i zaszczyt zaprosić mieszkańców Grabowa, yy, Na pewno dotyka najgłębszej rzeczy, czyli planu Boga wobec człowieka i to, że Bóg chciał dać się poznać. Chciał, żeby ludzie zauważyli, że On jest żywym Bogiem. I że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe, ale że w tym spełnia się ten plan, który Bóg miał od początku. I że teraz my, wierząc, po prostu potwierdzamy, że Bóg mówił prawdę. Yy, myślę, że wszyscy y, mogą czuć się zachęceni do tego, żeby osobiście czytać pismo święte, y, przyjmować się przez wiarę i y, y, iść na Jezusa. Yy, no tak. Śpiałajmy wiesz, jak Błogo wiedzieć, gdzie Jezus jest, jest mówi. Thank <laughs> you.